Cześć! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że tak jak ja nie mogliście się już doczekać, kiedy będzie następny podcast. Mam nadzieję, że czekaliście z niecierpliwością na dzisiejszą audycję. Ja już nie mogłem się doczekać. Dziś opowiem Wam o polskiej emigracji. Opowiem... Jak to było z Polakami, kiedy i dlaczego były największe fale emigracji? Kiedy najwięcej ludzi wyjechało z Polski? Dokąd wyjeżdżali Polacy i dlaczego wyjeżdżali? Jestem pewien, że są wśród Was potomkowie dawnych polskich emigrantów. Potomkowie to oczywiście Dzieci, wnuki, prawnuki. Potomkowie to kolejne pokolenie. Dziecko to potomek swoich rodziców. Jeśli jesteście to potomkami dawnych polskich emigrantów, to na pewno z ciekawością posłuchacie o tym, kiedy, dokąd i dlaczego Polacy wyjeżdżali ze swojego kraju. Na pomysł dzisiejszego podcastu wpadłem, gdy otrzymałem nagranie od Enaidy. Przy okazji, Enejda, bardzo, bardzo Ci dziękuję. To bardzo ciekawe i wzruszające nagranie. Z przyjemnością zaprezentuję Wam nagranie, które dostałem od Enaidy. Nie będę zdradzał, skąd pochodzi Enejda, gdzie się urodziła i kiedy jej przodkowie opuścili Polskę. Wszystkiego dowiecie się z nagrania. Enejda mówi bardzo dobrze po polsku. Myślę, że z łatwością bez problemu ją zrozumiecie. Właśnie to nagranie zainspirowało mnie do zrobienia podcastu na temat polskiej emigracji na temat Polonii zatem zapraszam was posłuchajmy co opowiedziała Eneida Cześć spróbuję opowiedzieć coś o mnie mam na imię Eneida mam 60 lat jestem Brazyliką. mieszkam w południowej Brazylii w mieście, które się nazywa Curitiba. Jestem polskiego pochodzenia. Moi pra-pradziadkowie przypłynęli statkiem do Brazylii w 1912 roku jako imigranci. Oni chcieli pracować jako rolnicy. Oni chcieli uprawiać własne kawałek ziemi, bo w Polsce wtedy to nie było możliwe. Życie tam nie było łatwe, a oni wyemigrowali. Moja mama Izabela ma prawie 88 lat i dobrze mówiła po polsku, a teraz nie, bo ona choruje na Parkinsona, e, ma problemy, dlatego teraz bardzo mało mówi, nawet po portugalsku. E, my, którzy jesteśmy czwartym pokoleniem w Brazylii. Niestety nigdy nie mówiliśmy po polsku w domu. Słuchałam, kiedy byłam dzieckiem i byłam na wakacji u babci, która mieszkała daleko. Kiedy byłam u babci Katarzyny, Słuchałam, jak oni mówili po polsku i to mi bardzo ładnie brzmiało. Lubiłam e, wszystkie takie dźwięki, takie szelesty, sz, sz, sz, sz, sz, sz, sz, sz. <śmiech> w rozmowie. Co jeszcze? Kiedy przeszłam na emeryturę, kilka lat temu zdecydowałam uczyć się języka moich przodków i uczyłam się tradycyjnie, czyli mało mówiąc po polsku. Teraz wiem, że mam charakter trochę introwertywny. Dlatego myślę, że trudno mi mówić po polsku płynnie z ludźmi, bo chcę biegle mówić, ale czasami nie pamiętam słów i denerwuję się. Ale staram się mówić, gdy mam okazję, na przykład, koleżankami z Polski przez internet. Cieszę się, że znalazłam kurs Piotra w internecie. Teraz staram się słuchać historię codziennie, ale nie zawsze dam sobie rady. Jeszcze słucham historyki z numeru 70. Um, bardzo lubię też czytać po polsku. Lubię polską literaturę zwłaszcza lubię czytać powieści i wiersze XX i XXI wieku. Um, na przykład Teraz patrzę na pukę. Tam, gdzie mam tytuły po polsku. Na przykład psarze jako Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Wysława Szymborska, Andrzej Stasiuk, Hanna Kral, Olga Tokarczuk, kto jeszcze? Stefan Chwin, Zbigniew Herbert, Paweł Hilly, Ryszard Kapuściński, Michał Witkowski, Różewicz, Głowacki, Szczygiel, Stachura i inni. Obecnie czytam bardzo ciekawą książkę Wiesława Myśliwskiego, E, który ma tytuł Traktat o uguskaniu fasoli. Bardzo, bardzo interesującą książkę. E, ok, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie za bardzo e, Was znudziłam. Dziękuję i pa, pa! Jeszcze raz dziękuję bardzo za wspaniałe nagranie. Przyznacie, że Enejda mówi świetnie po polsku. Jest czwartym pokoleniem na emigracji, ale nie zapomniała o swoich korzeniach. To bardzo piękne i wzruszające. Enejda, z przyjemnością słuchałem, jak pięknie mówisz po polsku. Jeszcze raz Dziękujemy Ci za nagranie. Przy okazji, zapraszam wszystkich: przysyłajcie swoje nagrania. Nie bójcie się. Odważcie się nagrać. Przyślijcie nagranie na mój e-mail. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziś opowiem Wam o polskiej emigracji. Polacy, którzy mieszkają za granicą, którzy nie mieszkają w Polsce zwyczajowo Nazywani są Polonią Jeśli mówimy Polonia To mamy na myśli Polaków Lub ich potomków Którzy nie mieszkają w Polsce Sprawdziłem w Wikipedii I okazuje się, że poza Polską Mieszka około 21 milionów Polaków I osób pochodzenia polskiego dla porównania powiem wam, że w Polsce mieszka teraz około 38 milionów Polaków Zatem nasi emigranci to ponad połowa mieszkańców Polski Pewnie jesteście ciekawi, gdzie jest największa Polonia Gdzie poza Polską mieszka najwięcej Polaków jak myślicie, gdzie jest największe skupisko Polaków? Gdzie poza Polską mieszka najwięcej Polaków? Jeśli powiedzieliście, że w Stanach Zjednoczonych, to mieliście rację. Zgadza się. Najwięcej Polaków na emigracji mieszka w USA. Prawie 10 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego, mieszka aktualnie w Stanach Zjednoczonych. To połowa całej Polonii. Jak myślicie, w jakim mieście mieszka najwięcej Polaków? Oczywiście w Warszawie to jest proste, ale jakie jest drugie miasto, w którym mieszka najwięcej Polaków? Jak myślicie, czy to jest Kraków? Nie, to nie jest Kraków Drugie miasto to... Chicago Tak, w Chicago mieszka więcej Polaków niż w Krakowie To niesamowite, aż trudno w to uwierzyć Chicago to drugie miasto na świecie pod względem ilości Polaków w Krakowie mieszka mniej Polaków niż w Chicago. Okej, okay. a jak myślicie, gdzie poza Stanami Zjednoczonymi jest najwięcej Polaków? Kolejne miejsce to Niemcy. Polonia w Niemczech liczy około 2 miliony mieszkańców. Zaraz za Niemcami jest Brazylia. W Brazylii Polonia jest Prawie tak liczna jak w Niemczech We Francji i w Kanadzie Mieszka po milionie Po milion Polaków Kolejne państwa to Argentyna i Białoruś Świetnie Wiemy już gdzie są Największe skupiska Polonii Skupisko Skupisko to miejsce gdzie Czegoś jest dużo może być skupisko drzew, skupisko ludzi, ok? Wiemy, gdzie mieszkają polscy emigranci Gdzie są największe skupiska Polonii? Oczywiście, to nie wszystkie miejsca Wymieniłem tylko te najważniejsze Polacy mieszkają prawie wszędzie bardzo duża Polonia jest w Wielkiej Brytanii, na Litwie, Australii, Ukrainie, Irlandii i wielu innych miejscach. Ale jak to się stało? Kiedy Polacy zaczęli wyjeżdżać z Polski? Kiedy zaczęła się polska emigracja i jakie były jej przyczyny? Dlaczego? Polacy wyjeżdżali z Polski Dlaczego opuszczali swoją ojczyznę? Były dwie główne przyczyny Polityczna i ekonomiczna Polacy zaczęli opuszczać swoje ziemie pod koniec XVIII wieku W 1795 roku utraciliśmy niepodległość w czasie rozbiorów Polskie elity, czyli Wykształceni Polacy Wyjeżdżali na zachód Europy Głównie do Francji Rozbiory Polski Spowodowały prześladowania Wysiedlenia I syłki ludności Wówczas Wielu Polaków Uciekło do Francji Włoch i tureckiej Mołdawii Wielu Polaków Zostało wtedy Zesłanych na Syberię We Włoszech Utworzono Polskie Legiony Czyli Polskie Wojsko Polski Legion Walczył pod wodzą Napoleona Między innymi Napoleon wysłał 6 tysięcy Polaków Na San Domingo Czyli dzisiejsze Haiti Dlatego dziś na Haiti można spotkać, spotkać potomków polskich żołnierzy Napoleon wysłał tam wojsko, aby walczyło z miejscową ludnością, która chciała niepodległości Ludzie na Haiti nie chcieli niewolnictwa Nie chcieli żyć pod władzą Francji Chcieli niepodległości. Walczyli o swoją niepodległość. Polacy doskonale to rozumieli. Dlatego wielu z nich przeszło na stronę haitańczyków. Wielu z Polaków walczyło wtedy przeciw Napoleonowi. Wielu z nich zostało na zawsze na tej wyspie. Na Haiti można dziś Spotkać mieszkańców z niebieskimi oczami To potomkowie polskich żołnierzy Mówiłem, że Polska była pod zaborami Przegraliśmy powstanie I w latach 1831-1864 Wielka ilość Polaków wyjechała szukać lepszego życia była to tak zwana Wielka Emigracja. Tak ten okres nazywają polscy historycy. Przez ponad 30 lat Polacy wyjeżdżali głównie do Francji, ale również do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Później było przegrane kolejne powstanie i znowu nasiliła się fala emigracji. W czasie rozbiorów wywieziono w głąb Rosji około 40 tysięcy ludzi. To oczywiście nie była emigracja, ale przymusowe wysiedlenie. W XIX wieku nasiliła się również emigracja za chlebem. Polacy emigrowali nie tylko ze względów politycznych, ale również. Ze względów ekonomicznych Emigracja za chlebem Czyli w poszukiwaniu lepszego życia Przed pierwszą wojną światową Czyli przed rokiem 1914 Ziemie polskie opuściło ponad 3 miliony ludzi Najczęściej wyjeżdżali ludzie Mieszkający pod zaborem pruskim bardzo często ludzie wyjeżdżali do Australii i do Ameryki Południowej. Po zakończeniu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych oferowano darmową ziemię. Na zachód od rzeki Mississippi można było dostać ziemię za darmo. Polacy również chcieli z tego skorzystać, tym bardziej, że... Polski nie było wtedy na mapach świata. Wielu Polaków z zaboru pruskiego wyjechało wtedy do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Byli to głównie robotnicy. To wtedy zaczęła się wielka emigracja do Chicago i Detroit. Nie wiem czy pamiętacie, ale Polska była podzielona na trzy zabory, na trzy części. Polska podzielona była między Prusy, Austrię i Rosję. Zabór rosyjski ogarnęła wtedy gorączka brazylijska. Wszyscy chcieli wyjechać do Brazylii. W Brazylii można było wtedy dostać ziemię. Wielu rolników wyjechało wtedy do Brazylii. Na początku XX wieku w stanie Parana w Brazylii było około 10 tysięcy polskich osadników. Właśnie wtedy przodkowie Enejdy wyjechali do Brazylii szukać lepszego życia. Tak jak mówiłem, Rosjanie wywozili Polaków w głąb Rosji. Polacy odbywali kary w łagrach na Syberii. Łagry to... Inaczej mówiąc obozy pracy, więzienia, które były daleko na wschód na Syberii. Wielu z Polaków po odbyciu wyroku, po odbyciu kary pozostało na wschodzie. W sumie na wschodzie, w głębi Rosji znalazło się około 600 tysięcy Polaków. Tak jak widzimy w czasie zaborów, Wielu Polaków wyjechało z naszej ojczyzny Wyjechało z Polski W 1914 roku wybuchła Pierwsza wojna światowa Znowu wiele osób zdecydowało się na ucieczkę Wiele osób wysiedlono Wiele osób przymusowo wcielono do wojska Trzy miliony Polaków Wcielono do armii zaborców Wcielono do armii Czyli musieli przymusowo walczyć w armii zaborców Milion osób wywieziono w głąb państw zaborczych do pracy Po zakończeniu wojny w 1918 roku I odzyskaniu niepodległości przez Polskę Wielu Polaków wróciło do Polski Wracali żołnierze z USA i Kanady Żołnierze z Francji Uciekinierzy z Rosji Ale po wojnie Polacy wyjeżdżali też do Francji, Niemiec i Belgii Tam szukali pracy Tam szukali lepszych warunków do życia Później oczywiście była kolejna wojna Druga wojna światowa Masowe było wywożenie Polaków do Niemiec na roboty Polacy byli tam darmową siłą roboczą Podobnie masowo deportowano, czyli wywożono Polaków do Rosji Po zakończeniu wojny około 3 miliony Polaków znajdowało się poza granicami Polski Wszyscy zastanawiali się wracać czy nie wracać Co robić? Wielu z nich, bojąc się sowietyzacji, nie wróciła do Polski. Wielu Polaków bało się komunizmu. W latach 50. granice Polski zostały praktycznie zamknięte. Nie można było opuszczać kraju. Nie można było wyjeżdżać. Dopiero w latach 60. ponownie można było legalnie Wyjeżdżać na stałe W czasach PRL W czasie socjalizmu Ludzie często wyjeżdżali do Niemiec Zachodnich USA, Izraela i Australii Wiele osób uciekało wtedy z Polski nielegalnie Sytuacja gospodarcza Polski była coraz gorsza Już kiedyś wam o tym mówiłem Jak było w czasie socjalizmu było coraz trudniej żyć W sklepach nic nie można było kupić W latach osiemdziesiątych z Polski wyjechało ponad milion ludzi Głównie do Stanów Zjednoczonych Po upadku komunizmu po roku 1989 Powstała możliwość legalnych wyjazdów do Niemiec, Francji, Luksemburga i Belgii Później Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Polacy częściej niż do Niemiec zaczęli wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch. Coraz mniej ludzi wyjeżdżało wtedy do Stanów Zjednoczonych. Obecnie w krajach Unii Europejskiej pracuje ponad 2 miliony Polaków. Czy zechcą wrócić do Polski? Tego nie wiemy Tak jak mówiłem Największe skupiska Polonii to Stany Zjednoczone Niemcy i Brazylia Polacy mają tam swoje organizacje Rozgłośnie radiowe I stacje telewizyjne Swoje gazety Swoje sklepy Jeśli mówimy o polskiej emigracji to warto przypomnieć znanych Polaków na emigracji. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski wyemigrowali do Ameryki. Tam walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych. Na emigracji znalazł się Fryderyk Chopin, który wyjechał do Francji. Do Francji uciekła również Maria Skłodowska-Curie. We Francji tworzył Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz i Witold Gombrowicz również żyli i tworzyli na emigracji. Tak to mniej więcej wszystko wyglądało. Taka była historia polskiej emigracji. Moi drodzy, myślę, że na dziś to już wszystko macie teraz jako takie Pojęcie o Polakach za granicą Być może jesteście potomkami polskich emigrantów Być może macie polskie korzenie Napiszcie coś o sobie Napiszcie albo jeszcze lepiej Nagrajcie się i opowiedzcie coś o sobie Opowiedzcie o swojej rodzinie O losach swojej rodziny To bardzo ciekawe gdzie teraz mieszkacie i jak to się stało, że tam się znaleźliście czekam na wasze nagrania wielu z was przyjeżdża do Polski szukać swoich rodzin część, część z was tak jak Eneida mówi pięknie po polsku część z was chce nauczyć się polskiego to świetnie bardzo się cieszę, że mogę wam pomagać że mogę przygotowywać dla was materiały, które pomogą wam nauczyć się mówić po polsku. Niestety nie mogę nauczyć was polskiego. To już musicie zrobić sami. Każdy z nas uczy się języka samemu. Zapomnijcie o tym, że ktoś nauczy was języka. To my sami musimy Nauczyć się języka Ja mogę wam pomóc Ale sami musicie chcieć Musicie słuchać, czytać Sami musicie nauczyć się polskiego Jeśli chcecie mówić po polsku Cieszę się, że tak wiele osób Z różnych powodów Chce nauczyć się polskiego I że moje materiały są pomocne i przydatne dla Was Moi drodzy To już wszystko na dziś Trzymajcie się zdrowo Pozdrawiam wszystkich Bardzo serdecznie Dziękuję za dziś I zapraszam na nasze następne spotkanie Do usłyszenia Pa pa